i dawał uczniom, a uczniowie ludowi I jedli wszyscy i najedli się I zebrali z pozostałych okruszeń siedem pełnych koszów A tych, którzy jedli, było cztery tysiące mężów Oprócz kobiet i dzieci I Kilka takich myśli na początek naszego tutaj nabożeństwa Po pierwsze... W tym fragmencie widzę tłumy ludzi, które przychodzą do Pana Jezusa i w tym tłumie ludzi jest cała masa y, ludzi w potrzebie. Chorych, kalekich, ślepych, niemych, a później też widzimy głodnych. A więc... Y, w każdym jakimś większym zgromadzeniu ludzi w każdej jakiejś większej grupie ludzi są potrzeby prawda jest taka, że nawet jak jest jeden to są potrzeby ale w takim jak jest, jak jest więcej ludzi to jest wiele takich potrzeb wyraźnych takich widocznych takich, które wymagają jakiegoś takiego pilnego zajęcia się nimi są takie potrzeby, które y, mówimy, mogą poczekać. Są takie sytuacje, są takie różne rzeczy, kiedy y, mówimy no jakoś się z tym da żyć. To nie jest coś, co y, koniecznie musi być rozwiązane. Jest wiele takich rzeczy w naszym życiu, do których się po prostu przyzwyczailiśmy które uznaliśmy są częścią tutaj naszego ziemskiego bytowania no tak już jest, jesteśmy na upadłej ziemi żyjemy w upadłych ciałach i po prostu no, trzeba je znosić ale są takie, które kiedy przychodzą, kiedy się pojawiają kiedy trwają nie ustajemy chcemy, chcemy rozwiązania, szukamy ratunku szukamy pomocy i nie zawsze ta, ta, ta pomoc nadchodzi natychmiast. Nie zawsze jest tak, że pomodlimy się, czy podejmiemy nawet jakieś działania i od razu mamy rozwiązanie. Ale nie poddajemy się, nie rezygnujemy, wiemy, że trzeba coś z tym zrobić. I tutaj myślę, że te ci chromi, ci kalecy, ci ślepi, ci niemi reprezentują tego typu potrzeby. To, to były rzeczy, które uniemożliwiały tym ludziom jakieś normalne funkcjonowanie w tym świecie. To były rzeczy, które były jakimś ciężarem w ich życiu, które, których oni nie byli w stanie dźwigać. I to takie oczywiste, że jako ludzie, tutaj na ziemi jesteśmy pełni potrzeb. I te potrzeby się zmieniają. Niektóre są bardziej poważne, niektóre mniej. Po drugie zauważam w tym fragmencie współczucie Pana Jezusa wobec tych potrzeb ta dalsza potrzeba wydaje się być właśnie jedną z takich mniej znaczących to, że oni byli głodni no, uczniowie tam w innej Ewangelii czytamy chcieli ich odpuścić, odprawić ich podzielić, przy do Pana Jezusa i odprawić, odpraw ich, bo tutaj nie ma jak się nimi zająć więc może to nie była taka paląca potrzeba, ale tutaj widzimy w tym fragmencie, że Pan Jezus patrząc na tą powiedzmy pomniejszą potrzebę było mu żal tych ludzi że jego serce było pełne współczucia nawet w obliczu tych mniejszych potrzeb tych z którymi myślę oni mogliby sobie poradzić, Tam oni byli przyzwyczajeni niejednokrotnie do bycia głodnymi wielu z nich było ubogich i znało głód na co cozie widzimy tutaj tą postawę współczucia Pana Jezusa, a więc myślę sobie jeśli Pan Jezus współczuł im w tym, że byli głodni to z pewnością współczuł tym kalekom, tym ślepym, tym, tym chromym, których przychodzili. I widzimy, że kiedy tamci ludzie przyszli z tymi potrzebami do Pana Jezusa, to Pan Jezus zarówno w tej pierwszej, jak i w drugiej sytuacji, zarówno w obliczu tych palących potrzeb, jak i tych, powiedzielibyśmy, z którymi można żyć, nie okazał się bezradny, Ale w jednej i w drugiej sytuacji Pan Jezus miał rozwiązanie. Czytamy, że uzdrowił tych, którzy tam byli chorzy. Którzy tam właśnie byli z tymi takimi ciężkimi, wielkimi ciężarami. A później czytamy też, że nakarmił tych głodnych. Nie chciał, żeby szli do domu z pustymi rękami. Z pustymi raczej żołądkami. To, do czego chciałbym zachęcić nas przez te, przeczytanie tych słów i zwrócenie uwagę na te elementy to, to, to do czego chciałbym zachęcić to to żebyśmy rozpoczynając nasze dzisiejsze nabożeństwo przyszli do naszego Pana z takim oczekiwaniem myślę, że jak tutaj jesteśmy może w niewielkim składzie nie ma nas tutaj zbyt wiele ale ja sam wiem o różnych potrzebach, które tutaj mamy i nie wiem o wszystkich i Pan Jezus, do którego przychodzimy, znaje wszystkie. Zarówno te palące nas potrzeby. Dla tych, którzy mają jakieś poważne dolegliwości w ciele. Dla tych, którzy potrzebują pracy. Którzy są bez pracy. Dla tych, którzy mają jakieś problemy w domu. I jest to coś, co, co, co jest codzienną udręką. Jak również w tych różnych kwestiach które po prostu znosimy i nawet może przestaliśmy się o nie modlić. Po prostu pogodziliśmy się, że tak już jest, że z tym trzeba żyć i przestaliśmy wołać do Niego. Myśląc pewnie to jest zbyt mała sprawa, żeby On się tym zajął. To jest być może coś, co chcę, żebym niósł. I może tak jest. Ale myślę, że dobrze jest wiedzieć, że Jezus współczuje nam. Dobrze jest wiedzieć, że On nie jest taki obojęty, nie jest gdzieś tam daleko w niebie i, i nie jest Mu znane to, przez co przechodzimy i to, z czym się zmagamy i to, co nas dotyka i co nas boli. Ale tak jak wtedy był pełen współczucia, tak Słowo Boże mówi Jezus Chrystus wczoraj, dzisiaj ten sam i na wieki. On się nie zmienia. On, jego serce dzisiaj jest pełne współczucia dla naszych potrzeb. I On ma rozwiązanie dla każdej naszej potrzeby. On ma możliwość udzielić nam łaski, aby w tej potrzebie trwać. Albo może zupełnie rozwiązać tą naszą potrzebę. Może odpowiedzieć na tą potrzebę tak jak jest dobre. Tak jak tutaj widzimy. W jednej i w drugiej sytuacji ci ludzie znaleźli w nim ukojenie. I do tego chciałbym nas zachęcić, abyśmy dzisiaj przyszli z tym oczekiwaniem i jeśli mamy jakieś potrzeby, mamy jakieś prośby, jest czas w trakcie nabożeństwa, by się modlić. Możecie modlić się między pieśniami. Jest czas, żeby modlić się przed kazaniem. Jest czas, by się modlić po kazaniu. Jakiekolwiek mamy potrzeby, czy to duchowe, czy to doczesne, przyjdźmy z Nim do Jezusa. Złóżmy na Niego wszelki ciężar. I znajdźmy w Nim to ukojenie, które nam obiecuje. Znajdźmy u Nim te odpowiedzi, które nam obiecuje, jeśli do Niego wołać będziemy z szczerych, uniżonych serc. Zachęcam, abyśmy z wiarą przyszli do Niego i w ten sposób Go uczcili. To też jest rodzaj oddawania Mu hołdu i czci, kiedy przychodzimy do Niego z wiarą i wiemy, że On nam może pomóc. W ten sposób... Wyznajemy Go jako Naszego Zbawiciela jako naszego, Tego, który nas może uratować Tego, który może nam y, Udzielić tego, czego ludzie nie są w stanie nam udzielić Czego sami sobie nie jesteśmy w stanie Udzielić Kiedy przychodzimy do Niego z naszymi prośbami I oczekujemy od Jego odpowiedzi Jest to też rodzaj Uwielbienia naszego Boga Jest to wyznanie, że On może Że On jest potężny Że On jest wszechmogący że On jest naszym Zbawicielem w którym oczekujemy ratunku powstanie proszę demokracja <śmiech> kochany nasz Panie wielbimy Cię tego poranka za Twoją wielką łaskę za Twoje miłosierne serce za Twoje współczucie, za Twoją dobroć. Panie, wiemy, że i dzisiaj, i w tym zgromadzeniu, widzisz potrzeby, widzisz te różne zmagania, z którymi tu przyszliśmy, te myśli, które trapią nas, te rzeczy, które chcemy zostawić, nie chcemy teraz, żeby one przykuwały naszą uwagę i sprawiły, że nie usłyszymy tego, co dzisiaj chcesz nas powiedzieć. Wiesz, Panie, że one są na naszych sercach i są ciężarem. I z wiarą do Ciebie chcemy przyjść, złożyć się, oczekując, że w swej dobroci, w swej miłości, w swej łasce wesprzesz nas, posilisz nas, pokrzepisz nas i napełnisz nasze serca ufnością i radością. Także złożywszy wszelki ciężar z siebie, będziemy, Panie, mogli radować się Twoim pokojem i będziemy mogli weselić się i chwalić Ciebie i wywyższać Ciebie jako Tego, który chce nam pomóc jako Tego, który nie jest obojętny wobec naszego cierpienia wobec naszych zmagań ale jako Tego, który sam mówi abyśmy przyszli do Ciebie z tym wszystkim i obiecujesz, że nie odepchniesz nas ale przyjmiesz nas i zajmiesz się nami i zajmiesz się tymi potrzebami, tymi problemami odśpiesz naszą wiarę prosimy Daj nam dzisiaj modlić się z oczekiwaniem na Twoje działanie. Ty znasz, Panie, te palące potrzeby. Ty wiesz też o tych rzeczach, z którymi się pogodziliśmy. Chcemy na nowo je przynieść do Ciebie. Panie, tak chcę wołać do Ciebie za... Tymi wszystkimi, których nie ma tu dzisiaj z nami, a tymi, którzy właśnie z przyczyn jakiejś choroby czy jakichś innych, panie, przeszkód nie mogą tu dzisiaj z nami uczestniczyć w tym nabożeństwie. Prosimy, byś był przy nich i byś dotykał ich. Prosimy, byś przemawiał do ich serc i by Twoje słowo było dla nich żywym pokarmem, posileniem dla ich dusz. Prosimy też, dotknij się ich ciał i uzdrów, ulecz to, co słabe i chore. Proszę Panie o siostrę Basię, abyś ją wzmacniał, abyś ją pusilał. Proszę Agnieszka, Panie, by był jej pokrzepieniem i też doprowadził do uzdrowienia tego kolana. Proszę Panie, też o żonę Andrzeja, która cierpi z powodu tego ucha, tego bólu ucha, cokolwiek tam powoduje go. Prosimy też o Twoje dotknięcie i uleczenie. Panie, Ty też widzisz nas tutaj, którzy stoimy przed Tobą i te wszystkie nasze potrzeby. Pomóż każdemu z nas złożyć ten ciężar na Ciebie, a Ty dotknij się naszych, Panie, ciał słabych, Ty pomóż w znalezieniu pracy, Ty, Boże, pokieruj i poprowadź nas w naszych relacjach rodzinnych i w tym wszystkim, co nas przygniata, czy to w naszym właśnie osobistym, duchowym życiu, czy w tych doczesnych naszych tutaj potrzebach. dziękujemy Ci, że kochasz nas dziękujemy Ci, że masz moc nam pomóc w Twoje ręce się powierzamy Pani prosimy byś prowadził to nabożeństwo prosimy byś błogosławił ten czas pieśni, modlitwy rozważania Twojego słowa społeczności z sobą wzajemnie błogosław prosimy i wylej na nas obficie w swe błogosławieństwo nie dlatego, że zasługujemy na nie bo wiemy, żeśmy niegodni ale z wielkiego miłosierdzia Twego, z wielkiej łaski Twojej, z wielkiej dobroci Twojej. Jako nasz Pan, jako nasz Sprawiciel. Dotykaj naszych serc. Działaj pośród nas. Myślimy, niechaj Twój Święty Duch objawia się w swej łasce, w swej mocy. Tego Aha. chcemy oczekiwać. Oto wołamy do Ciebie. A Ty odbierz sobie chwałę z naszych serc. Odbierz cześć i uwielbienie.